To są informacje Polskiego Radia 24. Zbigniew Ziobro i Marcin Romanowski stracą ochronę prawną na Węgrzech, zapowiedział przyszły premier Peter Modzior. Mateusz Morawiecki ma usłyszeć zarzuty, donosi Onet, chodzi o nieprawidłowości w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Polska delegacja rozpoczyna wizytę w Japonii. Premier Donald Tusk liczy na intensywną współpracę. Minęła ósma. Rafał Boguta, zapraszam. Przyszły premier Węgier zapowiedział, że po objęciu przez niego rządów Zbigniew Ziobro i Marcin Romanowski stracą ochronę prawną w tym kraju. Znajdziemy sposób, aby wydać ich Polsce, zapowiedział Peter Modzior. Azyl przyznał politykom PiS poprzedni premier Węgier Viktor Orban. Kazimierz Smoliński z Prawa i Sprawiedliwości podkreślał na naszej antenie, że zrealizowanie zapowiedzi Modziora będzie poprzedzone decyzją administracyjną i być może postępowaniem sądowym.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 Wymagałabym od byłego ministra sprawiedliwości, żeby był na tyle, jego słowo użyję, bo nie jest to w moim wokapularze, niemiękkiszonem, aby wrócić do kraju i może się oczyścić. Ja uważam, że każdy z nas, niezależnie czy jest to poseł, senator, czy jest to minister, nawet premier i prezydent, jeśli postępują niezgodnie z prawem, to powinni ponieść konsekwencje.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 nie podjął decyzji w sprawie ekstradycji byłego szefa Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych Michała Kuczmierowskiego. Następne posiedzenie na, zaplanowano na 19 czerwca. Polska delegacja rozpoczyna wizytę w Japonii. To druga część oficjalnej podróży premiera Donalda Tuska do Azji. Delegacja spotka się z przedstawicielami Japońskiej Federacji Biznesu i premier Japonii Sanae Takaichi. Premier nie ukrywał, że ma spore oczekiwania po wizycie w Tokio.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 Wymiar gospodarczy będzie również niezwykle istotny w Tokio, powiedział minister Andrzej Domański, szef resortu finansów i gospodarki. Premier będzie spotykał się z największymi japońskimi firmami z sektora zarówno motoryzacyjnego, przemysłowego. Japonia no to jest oczywiście potężna gospodarka. Nasza wymiana handlowa z Japonią jest poniżej naszych ambicji. I ta wizyta również ma tę wymianę handlową trochę zintensyfikować. Polska dziś jako Jedna z najszybciej rosnących gospodarek nie tylko w Europie, ale i na świecie. Wciąż szuka dywersyfikacji nowych rynków dla naszych firm. Dziś szef polskiego rządu spotka się z Polonią, a oficjalne rozmowy zaplanowane są na jutro. Do końca kwietnia rząd przedłuża niższą akcyzę na paliwa. Zgodnie z mechanizmem CPN ceny paliwa niżej, podatek ten został ustalony na minimalnym poziomie dopuszczonym przez Unię Europejską. Teraz wynosi 29 groszy na litr benzyny i 28 groszy na litr oleju napędowego. Do końca kwietnia obowiązuje też obniżone z 23 do 8% VAT na paliwo. Wprowadzone przez rząd czasowe rozwiązania to wynik niestabilnej sytuacji na rynku paliw związanej z konfliktem na Bliskim Wschodzie. Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej wybierze kandydata na prezesa tej instytucji. Przesłuchania rozpoczną się o dziesiątej. Dziewięcioosobowe kolegium będzie wybierać spośród 10 osób. Wśród nich są m.in. pracownicy oddziałów IPN, a także obecny wiceprezes Mateusz Szpytma. Rzecznik prasowy IPN Rafał Kościański wyjaśnia, że kandydaci, którzy zostali zakwalifikowani do etapu przesłuchania, musieli spełnić kilka kluczowych warunków formalnych. To są osoby, które mają pewne doświadczenie związane oczywiście z pracą naukową, ponieważ też wymogiem formalnym jest to, aby kandydat posiadał obywatelstwo polskie oraz posiadał przynajmniej stopień doktora. Oczywiście niezbędna jest również do sprawowania tej funkcji wiedza historyczna, administracyjna, która jest przydatna w sprawowaniu funkcji prezesa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 Od rana przelot nie pada na zachodzie, wybrzeżu, w centrum kraju, a także w rejonach podgórskich. Najwięcej słońca i bez opadów będzie dziś na wschodzie i północnym wschodzie, a termometry pokażą maksymalnie od 13 do 17 stopni. Wiatr na ogół słaby i umiarkowany, tylko na północy dość silny i porywisty. Poranek w polskim radio 24. Wtorkowy poranek w polskim radio 24. sześć punktualnie na zegarach. Przed nami 14 dzień kwietnia 2026 roku to 104 dzień obecnego roku słońce. Dzisiaj na Widnokręgu przez 13 godzin i 50 minut. Od 5.42 do 19.32, a imieniny obchodzą Berenika, Jadwiga, Julianna, Justyna, Maksym, Maria i Walerian. Najlepsze życzenia Państwu składamy. 24 pytania. Rozmowa polityczna. W jakim dobrym humorze, z jakim uśmiechem? Pan poseł Marek Sawicki, Polskie Stronnictwo Ludowe. Dzień dobry, panie poseł. Dzień dobry, bo tak ten kalendarz imien jest dla mnie bardzo e, wspominkowy, gdyż. Bereniki, Jadwigi? Nie, Walerian Valeria, to był dziadek ze strony mamy, także jedyny dziadek, którego znałem, bo dziadek ze strony ojca został zamordowany przez Rosję 1 sierpnia 1945 roku, w rocznicę Powstania Panie pośle, zmienimy jednak temat, porozmawiamy o wyborach na Węgrzech. Czy podziela pan ten hurra optymizm części ugrupowań koalicji rządzącej związanej z Peterem Modziorem? Modiorem? Panie redaktorze, ja jestem jednak mimo wszystko pozytywnie zbudowany, bo wszystkim wydawało się, a przede wszystkim panu Orbanowi, że potęgę swego państwa może zbudować jeden geniusz. Otóż już Wincenty Witos wielokrotnie mawiał w okresie międzywojennym, że potęgi państwa, narodu nie zbuduje żaden największy gen, niż może to uczynić świadomy z tych praw i obowiązków naród. I Węgry, które w tej chwili były bardzo mocno, mocno poddane ingerencji z jednej strony Rosji, Putina, z drugiej strony Stanom Zjednoczonym i prezydentowi Trumpowi, Okazało się, że właśnie jako ten świadomy swych praw i obowiązków naród odrzucili zewnętrzną ingerencję, odrzucili hegemona Orbana i dziś muszą na nowo zbudować swoje wewnętrzne, własne relacje, bo łatwe to nie będzie, gdyż wiemy, że ordynacja wyborcza w połowie jednomandatowa sprawia, że ilość parlamentarzystów tak zwanych niezależnych, autonomicznych, można powiedzieć, ze swoim dorobkiem, no będzie sprawiała, że wcale yy, Młodziarowi nie będzie tak łatwo nad tym wszystkim zapanować. Szczególnie, że jak mówią eksperci, on nie zna swojej drużyny. To nie jest tak, że to była partia, która wystawiła swoich kandydatów, lider tych kandydatów znał, tylko bardzo często to był ruch Oddolny. Ale to właśnie może być ciekawe nowe doświadczenie po 30 latach czy 30 paru latach od przemian postkomunistycznych w naszej części Europy że tworzy się ruch społeczny, który tak naprawdę od początku będzie układał relacje wewnętrzne i zobaczymy, jak to się będzie kształtowało. W każdym bądź razie jedno jest pewne. Relacje z Polską będą lepsze, relacje wewnątrz Unii Europejskiej także. Z pewnością Modziar nie będzie blokował środków na wsparcie dla Ukrainy, bo od losów Ukrainy zależą także losy, myślę, Europy, a nawet szerzej świata. Więc parę rzeczy jest pozytywnych. Natomiast jak to będzie realizowane, na no czas pokaże. Wie pan, zastanawiam się też nad tym, bo jak się dostaje takie narzędzia, jakie dał sobie Wiktor Orman po to, żeby utrzymać władzę, czy w ogóle mieć monopol na władzę w kraju, trudno się z takich narzędzi politycznie rezygnuje, myślę Peterze Peterze Modziorze. Otóż panie redaktorze, yy... Stara, dobra, że tak powiem, nauka płynąca z doświadczeń także w Polsce, w tej 36-letniej już wolnej Rzeczpospolitej. Każdy, kto kroił ordynacje wyborcze pod aktualne swoje potrzeby polityczne, niestety przegrywał, mhm. czy na szczęście przegrywał. Teraz mamy sytuację, w której Orban też przez 16 lat betonował system polityczny na swoje potrzeby ale na szczęście to, co było mało prawdopodobne jeszcze 3-4 miesiące temu, Modziar zdobył większość konstytucyjną. W związku z tym, jeśli będą mieli dobrych prawników, którzy szybko przygotują zmiany, to tak naprawdę żaden prezydent, żadna opozycja nie będzie w stanie zablokować zmian. Więc wszystko w rękach dzisiaj Modziara i wszystko w rękach myślę nowej, yy, yy, rodzącej się młodej demokracji węgierskiej. Czyli yy, sugeruje pan, że, że Modzior jest w lepszej sytuacji niż koalicja 15 października, no bo Ale koalicja 15 października, lepszej. tylko dokończymy myśl, że zaczęło to mniej więcej po dwóch latach no buksować. Nie po dwóch latach, buksuje od samego początku. Ja bym powiedział, Proszę, o tu, jest bardziej radykalny Panie, panie redaktorze, cenę. od pierwszych tygodni funkcjonowania y, tej większości parlamentarnej, dlatego że ani prezydent Andrzej Duda, ani prezydent, tym bardziej w tej chwili Karol Nawrocki, y, nie wywiązują się z konstytucyjnego obowiązku współdziałania organów ze sobą dla dobra Rzeczypospolitej i jej obywateli, oni Teraz blokują. Tak, ale na początku to wy mieliście problem ze współdziałaniem w ramach jednej koalicji. Koalicje to nie jest rzecz nowa i nie jest to też jakby monolit, który musi funkcjonować jednolicie. Koalicje z natury rzeczy są dla państwa o wiele bardziej, że tak powiem, bezpieczne niż monowładza. Dlatego, że w koalicjach każdą sprawę trzeba uzgodnić, trzeba wydyskutować. Mało tego, koalicjanci patrzą sobie na ręce, więc niebezpieczeństwo korupcji, niebezpieczeństwo nadużyć jest zdecydowanie dużo mniejsze. Tak. Więc ja jestem zwolennikiem od dawna rządów koalicyjnych, a nie monopartii. Natomiast tu mamy sytuację, w której rzeczywiście większość konstytucyjna, jaką zdobyli Węgrzy, jaką zdobyła, zdobyła Tisha, no daje to daje to szansę na szybkie, tylko powtarzam, albo skorzystają z tego i zrobią to w kwartał i będą naprawiać państwo węgierskie, albo będzie to później tak trochę można powiedzieć gniło, jak ma to miejsce niestety w Rzeczpospolitej. Panie pośle, to jeszcze wątek Polski w wyborach węgierskich, czyli Zbigniew Ziobro i Marcin Romanowski. Nie wiemy tak na dobrą sprawę, czy panowie są jeszcze na Węgrzech. Panie redaktorze, powiem szczerze, Trochę mniej mnie to interesuje, bo ja ciągle w to wierzę, że Zbigniew Ziobro, który zreformował wymiar sprawiedliwości, bo my przecież nic żeśmy w tym wymiarze sprawiedliwości nie mogli zmienić ze względu na prezydentów, jest uczciwy, tak jak mówi to Chorała, a przecież jeśli kradnie zgodnie z procedurą, to nie muszą się niczego obawiać, więc ja jestem przekonany, że Zbigniew Ziobro już w tej chwili razem z panem Romanowskim są spakowani i być może siedzą w jakimś pociągu wracając do Polski po to, żeby przed tym przez siebie zreformowanym wymiarem sprawiedliwości stanąć i udowodnić, że rzeczywiście kradły zgodnie z procedurą, w związku z tym yy, siedzieć nie będę. Ale tak pan naprawdę myśli, czy to jest deklaracja, bo ja myślę, że jeśli są w pociągu, to w przeciwną stronę niż Polska. No, panie redaktorze. Bo nie wiem, w którym kierunku ten pociąg jedzie. Panie, panie redaktorze, z pewnością nie mogą być w pociągu do USA. Natomiast jeśli. No bo ten pociąg nie dojadł. Jeśli pan myśli o innych, o innych kierunkach, to życzę powodzenia. Ja powiedziałam na, na, na, na początku audycji. No, mój dziadek też skorzystał z podwózki w 1944 roku i już stamtąd nie wrócił. Ale tylko, żebyśmy się dobrze zrozumieli. Pan mówił o tym pociągu do Stanów Zjednoczonych dosłownie, czy także metaforyzmie. Metaforycznie. metaforycznie, dlatego że w sensie, w sensie, w sensie że nie ma, nie ma pociągu, bo nie ma pociągu. Okay, no, a, dosłownie to znaczy... a dosłownie, panie redaktorze, ja bym nie wykluczał, że akurat ekipa Donalda Trumpa, bardzo mocno zakochana w tym głębokim, radykalnym, prawidzowym konserwatyzmie, nie zdecyduje się na udzielenie jakiejś i pomocy osobistej. To jak przy Trumpie jesteśmy, jak wywołał pan temat amerykańskiego prezydenta. Jak pan patrzy na jego ostatnie działania, myślę tutaj, o sporze z papieżem Leonem XIV i o tej ilustracji, którą umieścił wizerunek Donalda Trumpa jako Chrystusa. Donald Trump mówi, że wyglądał jak lekarz na tym zdjęciu. Powiem szczerze, w ogóle nie wyglądał. W ogóle nie wyglądał i jest to smutne, że prezydent tak wielkiego państwa, z którym przez 250 lat Polska zawsze miała dobre relacje, zachowuje się tak, jak się zachowuje. I on oczywiście określa się jako chrześcijanin bezwyznaniowy, ale skala e, uderzeń w Kościół i próba podporządkowania, najpierw umizgiwania się do Leona XIV, później atak, jaki skierował w stronę mm, Ojca Świętego, po prostu zwyczajnie nawet i nie przystoją. Ja też nie wiem, jak można krytykować papieża za to, że papież wzywa do pokoju. To jest nie, podstawowe no, zadanie papieża. Ale bo, panie redaktorze, otóż według Trumpa Posiadanie broni nuklearnej przez Iran, to jest zbrodnia, natomiast posiadanie broni nuklearnej przez Stany Zjednoczone jest to dopust Boży. Tak, tak, prezydent Trump uważa, tylko wie pan, myślę sobie, że to ma dalej idące konsekwencje. Znaczy boję się, ale może trzeba się przestać bać tych słów. To znaczy, czy, nie, czy to nie jest taka sytuacja, w której prezydentem Stanów Zjednoczonych jest szaleniec? Ja bym tych słów nie używał, od tego są medycy, powinni to określić, mi pod kątem natomiast, zdrowotnym pod kątem. natomiast, natomiast y, nie jest żadną tajemnicą, że to wszystko co się dzieje dzisiaj ze Stanami Zjednoczonymi, zarówno kwestia Wenezueli, jak i dzisiaj kwestia Iranu, przecież w kwestii Iranu to nie Amerykanie rozpoczęli tę wojnę tę wojnę rozpoczął Nataniachów w obronie, że tak powiem własnych osobistych interesów chroniąc się przed wymiarem sprawiedliwości i co ciekawe tak małe państwo jak Izrael tak niewielki premier potrafił wciągnąć w wojnę Stany Zjednoczone i mimo, że Stany Zjednoczone zawarły kruchy rozejm on nie potrwa dwa tygodnie z Iranem w cieśninie Ormuz no to jednak on nadal kontynuuje swoje cele wojenne w Libanie, więc skala zbrodni, jakiej dokonuje w tej chwili na Netanjahu, zarówno w strefie gazy, jak i w Iranie, jak i w Libanie, jest po prostu niedopuszczalna i w żaden sposób nieusprawiedliwialna przez naród izraelski, który tak wiele ucierpiał w II wojnie światowej. Ale wie pan, to, to jest bardzo poważny problem. To znaczy, nikt z Beniamina ten Netanyahu nie robi pariasa na arenie międzynarodowej. Nikt nie traktuje Izraela, ani nawet nie wzywa do traktowania Izraela poza jakimiś lewicowymi środowiskami w Europie. Nie wzywa, żeby Izrael traktować jak Rosję, żeby nakładać sankcje, żeby wykluczać z międzynarodowej społeczności. No nie. Proszę zwrócić uwagę, że Beniamin Netanyahu, podobnie jak Putin, jednak za... Został y, y, y, przez Trybunał y, oskarżony o łamanie praw człowieka i, i, i, i jest i za nim i bodajże jest list międzynarodowy, list gończy. W związku, w związku, z, tym, w związku z tym nie jest tak, że y, nikt tego nie widzi. Natomiast y, dziwnym trafem zbrodnie izraelskie są y, ukrywane, natomiast o innych zbrodniach można mówić. Więc ja chcę wyraźnie podkreślić, że... Taka potęga i główny, że tak powiem, uczestnik, można powiedzieć, konstruktor NATO, w którym my jesteśmy i który jest naszym gwarantem bezpieczeństwa, nie może być marionetko w rękach prywatnych interesów Nataniachu i jego najbliższych. Wspomniał pan, powiedział, użył pan takiego sformułowania ten rozejm nie potrwa dwa tygodnie, że potrwa krócej niż dwa tygodnie. Oczywiście, że nie potrwa, no bo sama... To już chyba się same, skończy. Same, same, że tak powiem, już w tej chwili e, siły e, amerykańskie, które wkroczyły, blokują e, cieśne. No. Być może działają w interesie znów lobby naftowego i, i, i biznesów amerykańsko-arabskich, ale rosyjskich także przede wszystkim, ale niestety nie działają w interesie świata. Co dalej z Trybunałem Konstytucyjnym? Z Trybunałem Konstytucyjnym powiem, że bez nowego otwarcia, bez powrotu do wyborów wszystkich sędziów od samego początku i bez zgody środowisk politycznych, nic z niego nie będzie wynikało. Czyli Trybunału Tak, Trybunału Konstytucyjnego nie mamy, natomiast też trzeba sobie zawać sprawę, że przy tym poziomie zacietrzewienia dwóch środowisk politycznych z jednej strony Koalicji Obywatelskiej, z drugiej strony PiSu szanse na jakiekolwiek to są, że tak powiem, znikome, ale trzeba próbować. Trzeba próbować, trzeba przynajmniej opinii publicznej przekazywać, że jest inna droga, to jest myślę, że podobnie jak robił Modziar, gdzie nikt jeszcze rok temu nie wierzył, że można Orbana odsunąć od władzy, a dzisiaj Węgrzy świętują. Tylko ten reset konstytucyjny on miał obowiązywać tylko Trybunał, czy dalej, szerzej? Nie, no jeśli Trybunał, to w na, na następnej kolejności Krajowa Rada Sądownictwa. Także przed wyborami. Nie może, 27... nie, może być, nie może być resetu tylko i wyłącznie e, Trybunalskiego, jeśli się nie zrobi porządku w KRS-ie. Bez szans, żeby to przed wyborami w 27 roku zaistniało. No więc będziemy zakładnikami tego niekończącego się od 2005 roku sporu, gdzie jedni żywią się drugimi i ten kanibalizm polityczny będzie trwał. Na koniec chciałem pana zapytać. Godzinę temu była tu Ewa Szedler z Polski 2050 i zapowiedziała, że dzisiaj Polska 2050 złoży projekt ustawy o podniesieniu drugiego progu podatkowego do kwoty 140 tysięcy złotych. Minister Domański mówił w tym tygodniu, że że właściwie nie ma takich że nie ma takich szans. Ja bym chciał, żeby podatki w Polsce były niższe, ale mamy potężne nakłady na bezpieczeństwo, na obronę. Ta propozycja, czyli podwyższenie kwoty yy, drugiego progu, chociaż nie w wersji Polski 2050, oznaczałaby tego około 11 miliardów złotych. No o, i co z tym pani, faktem o, zrobić? też, panie dyrektorze. ja mam lepszą propozycję. Rada Naczelna przyjęła uchwałę, w której mówimy, że trzeba zrealizować obietnice wyborcze sprzed ponad dwóch lat. To znaczy kwotę wolną od podatku 60 tysięcy, emeryturę bez podatku i PIT rodzinny. I ten projekt jest gotowy z pełnym uzasadnieniem. To czemu Domański może... nad nim nie pracuje? Domański nad nim nie pracuje, bo Domańskiego filozofią jest oszczędzać, a nie zarabiać. Domański nie rozumie, że jeśli więcej pieniędzy zostanie portfelach Polaków, to oni wygenerują kolejny popyt i kolejny wzrost. Natomiast pan Domański skądś przyjął doktrynę po Wincentem Rostowskim, gdzie uważa, że oszczędzanie jest jedyną metodą na budowanie dobrobytu. Oszczędzanie także w ochronie zdrowia i to potężne oszczędzanie. Więc ja jeszcze raz powtarzam, my się zacznijmy uczyć zarabiać i zarabiajmy. Wielokrotnie o tym mówiłem, że inwestycje w energię odnawialną, przede wszystkim rozproszoną i, i biogas rolniczy to są najtańsze inwestycje przynoszące najszybsze efekty gospodarcze, że pozostawienie więcej pieniędzy w kieszeniach Polaków to jest yy, rozwój popytu, yy, wzrost popytu wewnętrznego i także nakręcanie koniunktury. I jeszcze tego nie zrozumieją ministrowie finansów, to oczywiście będą cały czas dreptać tylko i wyłącznie wokół deficytu może minister Domański oszczędza, bo już po prostu jesteśmy zadłużeni pod korek. Ale panie redaktorze, to jeszcze raz powtarzam, jeśli nie wygenerujemy wzrostu i dodatkowych dochodów, no to nic nam nie da oszczędzanie, mm -hmm. bo nie da się oszczędzać z czegoś, co jest coraz mniejsze. Jeśli, jeśli, co, jeśli, jeśli mamy przyrost, jeśli mamy rozwój, to nie ma żadnego problemu z kwestią oszczędzania. Marek Sawicki... Polskie Stronnictwo Ludowe, wiceprzewodniczący tego klubu i poseł na Sejm Rzeczypospolitej Dzięki Polskiej. Dzięki Panie Pośle, dobrego dnia. 24 pytania. Rozmowa polityczna.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 Przegląd portali. Przegląd portali. Zaczynamy od portalu Polskiego Radia 24. A tam znajdą Państwo informacje, między innymi o kolejnych atakach rosyjskich na Ukrainę. Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej poinformowała, że ukraińska elektrownia jądrowa w Zaporożu straciła we wtorek rano wszystkie zewnętrzne źródła. Zasilania. To już trzynasta taka sytuacja od początku wojny w Ukrainie. Kierownictwo poinformowało, że przywrócono zewnętrzne zasilanie za pośrednictwem tylko jednej linii. I te informacje będziemy dla Państwa aktualizować także na naszym portalu polskiego radia 24. Tam także relacja naszej korespondentki Beaty Płomeckiej z Brukseli. Komisja Europejska może odblokowywać unijne fundusze dla Węgier już za kilka miesięcy. Czy będzie przyspieszenie w tej sprawie? Jest wola Brukseli, by to nastąpiło szybko, ale muszą przynajmniej rozpocząć się reformy, tak powiedział Beacie Płomeckiej jeden z wysokich rangą unijnych urzędników. Dla nowego rządu w Budapeszcie to będzie walka z czasem, a dla Brukseli, dla Brukseli wyzwanie dotyczące kreatywności w stosowaniu reguł, bo cała zablokowana dla Węgier pula to 17 miliardów euro. Przewodnicząca Komisja, przewodnicząca komisji Ursula von der Leyen zapowiedziała, że chce szybko rozpocząć rozmowy w sprawie odblokowania funduszy właśnie. I te teksty znajdą Państwo na portalu Polskiego Radia 24, na, w Onecie, z kolei port, w, w tym portalu. Sondaż zaufania dla polityków. Największa grupa Polaków nie ufa prezydentowi Karolowi Nawrockiemu. Tak wynika z najnowszego sondażu UCI Research na zlecenie Onetu. Niewiele mniej osób wskazuje, że darzy przywódcę zaufaniem. Ponad 1 trzecia Polaków darzy zaufaniem Karola Nawrockiego. Odpowiedź zdecydowanie ufam wybrało 16,9%, a w sumie Pozytywnych opinii jest 36%, nie ufa prezydentowi 39% badanych ponad, jedna piątra, ponad 1 piąta, 29 nie ma w tej sprawie zdania, to znaczy ani ufa, ani nie ufa prezydentowi ten sondaż znajdą Państwo w onecie. Także tam informacja o tym, że były premier Mateusz Morawiecki ma usłyszeć zarzuty w śledztwie dotyczącym okradania rządowej Agencji Rezerw Strategicznych, to efekt zmian w prokuraturze, jak pisze Jerzy Haszczyński, efekt zmian w prokuraturze, który, nie Jerzy Haszczyński, tylko Jacek Harłukowicz, przepraszam, najmocniej, to efekt zmian w prokuraturze, które mają przyspieszyć śledztwa dotyczące polityków. Prawa i sprawiedliwości. Będziemy do tych wszystkich wątków wracać w rozmowach z naszymi komentatorami po 8.33, czyli już za 6 minut. Będzie z nami Roch Zygmunt z Klubu Jagiellońskiego, a przed dziewiątą dr Karolina Zbytniewska, ekspertka do spraw europejskich. Reklama. Na wiosnę zwierzątka zrzucają zimowe futerka.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 reklamie. To są informacje Polskiego Radia 24. Minęła 8.30, Rafał Boguta, zapraszam. Jest projekt ustawy podwyższający drugi próg podatkowy. Przygotowali go posłowie Polski 2050, a poinformowała o tym na naszej antenie posłanka tej partii Ewa Szedler bo uważamy, że on jest odrealniony i spora grupa ludzi, takich jak strażacy, ratownicy medyczni, nauczyciele, często tylko i wyłącznie przez to, że wzięli kolejny kontrakt i ich w zasadzie nagrodą za dobrze wykonywaną pracę jest znalezienie się w drugim progu podatkowym, że nie jest to słuszne. Do jakiej kwoty chcecie zwiększyć drugi próg? 140 tysięcy. Czyli o 20 tysięcy. 20 tysięcy. Ewa Shedler zapewniła, że partia przygotowała odpowiednie wyliczenia i ma plan, skąd wziąć pieniądze na proponowanie. Rozwiązania. Wcześniej minister finansów Andrzej Domański zapowiadał, że w tym roku progi podatkowe pozostaną na obecnym poziomie. Drugi próg podatkowy w naszym kraju wynosi 32% i obejmuje nadwyżkę dochodów powyżej 120 tysięcy złotych rocznie. Dziś, sek... Dziś sekcja zwłok 26-latka zastrzelonego w Bystrzycy Kłodzkiej. Podejrzany o ten czyn Borys B. został tymczasowo aresztowany. Mężczyzna utrzymuje, że działał w obronie koniecznej. Prokuratura, że z zamiarem bezpośrednim. Do zdarzenia doszło w miniony piątek wieczorem. Trzech młodych mężczyzn będąc pod wpływem alkoholu zaczepiało przechodniów na jednym z bystrzyckich osiedli. Spotkali mężczyznę spacerującego z psem. Między nimi doszło do awantury. Mężczyzna wrócił do domu, zostawił psa, wziął karabinek automatyczny i ponownie spotkał mężczyzn. I ponownie doszło do kłótni. Mężczyzna oddał strzał ostrzegawczy, a później kolejne strzały w kierunku 26-latka, który zginął na miejscu. Podejrzanemu grozi dożywocie. Prawie 150 wypadków z udziałem elektrycznych hulajnóg wydarzyło się od początku roku. Takie dane przekazała nam Komenda Główna Policji. Choć sezon na hulajnogi jeszcze na dobre się nie rozpoczął, to od 1 stycznia 128 osób zostało rannych, a trzy osoby zginęły w wyniku wypadków z udziałem tych pojazdów. Stąd apel policji, by bezpiecznie korzystać z elektrycznych hulajnóg.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 Pochmurno, z niewielkimi przejaśnieniami na wschodzie i południowym wschodzie kraju, Opady deszczu w regionach zachodnich i północno-zachodnich oraz na całym wybrzeżu, a także na Kujawach i w Wielkopolsce oraz Dolnym Śląsku. Temperatura od 13 stopni na północnym wschodzie do 17 stopni na południowym zachodzie. 8.34 na zegarach. Komentarz. Redaktor Roch Zygmunt z Klubu Jagiellońskiego. Udało się. Dzień dobry. Dzień dobry. Bo ja po naszej którejś rozmowie i sławetnej pomyłce o Rochu Jagiellońskim z Klubu Zygmuntowskiego muszę się zawsze bardzo pilnować. Redaktorze, zacznijmy od Węgier i zapytam z góry, czy polska klasa polityczna nie przywiązuje do tego głosowania węgierskiego i do jego rezultatu za dużej wagi i czy to też... Nie jest jakaś taka walka, wojna zastępcza w Węgrzech się nie odbyła z tą wojną polską pomiędzy koalicją a PiSem? Trochę się odbywa. Rzeczywiście emocje od, od wczorajszej nocy do chyba jeszcze dzisiaj są dosyć, dosyć gorące. Na no, to wynika z tego, że i te, te wybory chyba to, to dobrze pokazały, że trochę walka polityczna w 2026 roku polega na jakimś pojedynku dwóch międzynarodówek politycznych z których jedna, powiedzmy, liberalno-progresywna i druga prawicowa, czy, czy, czy już pewnie alt-prawicowa bardziej. No i trochę, trochę jest tak, że różni ludzie, sytuując się po różnych stronach tego, tego sporu, trochę przyjmują jako swoje konflikty czy, czy wybory, tak, jak się jakieś odbywają na przykład na Węgrzech. Więc stąd moim zdaniem te emocje i to jest generalnie zły zły symptom myślę, bo, bo tak jak wszyscy mówią o zwijaniu się globalizacji, tak celnie chyba Paweł Musiałek, mój redakcyjny kolega, zauważył w komentarzu swoim na, na portalu Klubu Jagiellońskiego, że w politycznym sensie ta globalizacja ma się dobrze bardzo. To znaczy yy, przy, przyjmujemy za swoje wybory, które się u nas nie odbywają. tak To jest to, na jest to, co pan redaktor zwrócił uwagę i moim zdaniem to jest, to jest właśnie efekt yy, tej takiej umiędzynarodowienia nawet nie tyle polityki, co konfliktów politycznych, mm -hmm. partyjnych nawet bo też mam wrażenie, że ty, posługujemy się bardzo wieloma takimi kliszami, które próbujemy przełożyć z polskiej polityki na politykę, na politykę węgierską i znaleźć wspólne mianowniki. To, ty, ty, nawet y, mówienie o tym, czy koalicji 15 października po wyborach w 23 roku było trudniej czy łatwiej niż Modiarowi teraz, no jest jakąś taką próbą porównania tych stworzenia analogii pomiędzy sytuacją polską a sytuacją węgierską. To prawda. oczywiście się prawda, uznaje, że Orban to jest prawda, węgierski węgierski kaczyński, a magyar to jest węgierski Tusk, chociaż wczoraj w Republice w pewnym momencie Michał Rachny powiedział, że właściwie to Donald Tusk traci władzę na Węgrzech więc ja już w sumie nie wiem, kto tam jest Tuskiem, a kto jest, kto jest kaczyńskim. Natomiast no, to, jest, to, to oczywiście mówię pół żartem, pół serio, no rzeczywiście jest tak, że... Szuka się tych, tych wspólnych mianowników, tych analogii. Jedna moim zdaniem jest dosyć, dosyć trafna. To znaczy rzeczywiście Madziar wygrał wybory na Węgrzech nie będąc antytezą Wiktora Orbana, powiedzmy taką właśnie liberalno-progresywno-lewicową w jakimś sensie, tylko proponując trochę to, co, to, co proponuje no, Tusk w Polsce, tak? czyli w bardzo wielu aspektach polityk publicznych proponuje de facto kontynuację linii Prawa i Sprawiedliwości. No, bez jakichś takich, no nie wiem, takich już takich na przykład zepsucia końcówki rządu Prawa i Sprawiedliwości. Tak? Które PiS tak, wypaczenia nie. Tak? PiS tak, ale już prawda, różne villa plus i tego typu afery, które, których pod koniec rządów PiSu mieliśmy nagromadzenie. Już nie. I wydaje mi się, że to jest emocja, na której, której różne rządy czy różne partie powiedzmy właśnie tej, tego starego podziału politycznego i te tak powiedzmy establishmentowe, w dawnym tego słowa znaczeniu, tak? No, bo pytanie, co to dzisiaj znaczy, no, będą próbowały na tej emocji grać, tak? I Donald Tusk to robi konsekwentnie, od, od, od kiedy wygrał wybory. Mm, to nie, nie, bez, nie, bez, nie, nie, nie jest przypadkiem, tak, że nie eksponuje takich postaci jak nie wiem, Rafał Trzaskowski, prawda, mm -hmm. który, który to zrobił oczywiście w wyborach w 20, 25 roku prezydenckim, natomiast nawet Rafała Trzaskowskiego tak, próbowano ubrać prawda, w ten taki bezpieczniacki garnitur, co nie wyszło. To znaczy chcę pan powiedzieć, mm -hmm. przepraszam, że wejdę w zdanie, że nawet jeśli deklaratywnie ma się odbyć radykalna zmiana, to ta zmiana wcale nie jest radykalna. Na poziomie faktów, fakt, na poziomie takim, powiedzmy, zysku ideologicznego, by, bym, bym tak to ujął, że na, na, na, ty, na tym poziomie tak, to znaczy i y, y, y, y w Polsce po, podobnie się odbyło, tak? Czy w Polsce jest tak, że dzisiaj y, za, y, punkty, za, y, punkty za, oczywiście też dlatego, że rządzi, ale punkty za uszczelnianie granic, za wypłacanie świadczeń społecznych, y, za też dosyć asertywną politykę unijną jednak, y, no zbiera Donald Tusk. Tak. Czyli człowiek, którego w narracji Prawa i Sprawiedliwości, prawda, jest tam poddanym Brukseli i, prawda, kocha wszystkie progresywne rozwiązania. To y, y, jestem ciekaw, chociaż ja wiem, że nie ma na ten temat żadnych badań, i trochę pytam o pańską komentatorską, publicystyczną y, intuicję. To znaczy, czy. Czy ten wynik wyborów na Węgrzech i zaangażowanie polskich polityków i po jednej i po drugiej stronie węgierskiego sporu, czy to ma jakiekolwiek przełożenie na sympatię bądź antypatię wśród naszych polskich wyborców? Czyli czy to zaangażowanie na Węgrzech komuś pomaga, a komuś przeszkadza, czy w ogóle będzie co do zasady bez znaczenia dla poparcia dla sił politycznych w kraju? Myślę, że na pewno poparcie Wiktora Orbana przez Prawo i Sprawiedliwość uwiergadnia narrację Dosyć wadliwość, tak powiedzmy, na poziomie intelektualnym i faktów Donalda Tuska, który próbuje bardzo mocno skleić taką, zrobić taką sklejkę właściwie, że Kaczyński to właśnie popor Orbana, Orban to jest załóżnik Putina w Europie, więc to się wszystko więc Kaczyński to Putin. Tak de facto, tak to, tak to ma wybrzmiewać w opinii publicznej. I oczywiście to nie jest prawda, natomiast Donald Tusk, znaczy, natomiast takie ruchy. Ym, prawda, łącznie z tą radykalizacją prawej sprawiedliwości, tak wystawieniem przemysłowa Czarnka, ym, który prawda, wczoraj tam powiedział, że lewactwo głosowało na, na takim językiem się prawda, posługującym ym, y, głosowało na, na Madziara na Węgrzech. Ym, no, w jakimś sensie uwiarygadnia tę narrację i y, y, y, no, czyni ta, czy sprawia, że Donald Tusk ym, no, będzie miał y, łatwość w jej forsowaniu, a na pewno będzie to robił w no, w kampanii wyborczej w przyszłym roku. Pytanie, czy już nie żyjemy w jakiejś prekampanii, prawda? Wydaje się, że tak jednak od tego czasu, kiedy Przemysław obszarny został namaszczony na, na kandydata, na, na premiera. Więc wydaje mi się, że, że to się co do zasady nie przekłada. Natomiast różni politycy będą próbowali się budować. No trochę tak jak na kanwie też zagranicznej, prawda? Włodzimierz Czarzasty i Lewica się próbują budować. Tak jako, jako tacy najbardziej wyraziści... Ym, najbardziej wyraźni dyspo, dyspozytariusze emocji antyprawicowej, antypisowskiej, no i na przykład antytrampowej, tak? To Władimierz Szarzasty teraz specjalnie tam yy, prawda, wypowiada się w mediach zagranicznych też na ten temat, mm -hmm. i, no i wcześniej w Polsce ten spór z ambasadorem. No, to, jest, to jest celowe budowanie się na, na, na, zagranicznej, yy, na, na zagranicznej sprawie de facto, tak? Na, na, na sprawie relacji międzynarodowych po to, żeby w Polsce zyskać punkty yy, wiedząc, że Donald Tusk nie może mówić tak jednoznacznych stwierdzeń, jak, jak marszałek Sejmu. Rykoszetem względem wyborów na Węgrzech powrócił jeszcze temat Zbigniewa Ziobry i Marcina Romanowskiego i ich przyszłości. To jeszcze tutaj poproszę o pański, o pański komentarz, bo zdaje się, że oczywiście obaj panowie nie zmienią swojego stanowiska co do powrotu do kraju, czy też stawiania się przed polskim wymiarem sprawiedliwości. Pytanie, czy to Patrząc także na wyniki sondaży, 61% według sondażu IBRIS oczekuje, że Węgry wydalą polityków. Czy to, czy to jeszcze ma, ma znaczenie? Czy to po prostu jest taki duch z szafy, który na chwilę się wychylił? Na pewno Donaldowi Tuskowi będzie na rękę, jeżeli Ziobro i Romanowski jeszcze postanowią nie kończyć swojej podróży zagranicznej. No bo to są dużo, dużo łatwiejszym takim prawda, króliczkiem, którego, którego się goni, ale się go nie łapie. Natomiast z punktu widzenia państwowego no to z jednej strony to jest bardzo, bardzo trudna sytuacja, bo z jednej strony jakby obrona Ziobry Jermanowskiego, no to jest też ostatnie, co chciałbym robić, bo to jednak ludzie, którzy prawdopodobnie, prawdopodobnie rzeczywiście no, no, jakby odpowiadają za wiele nieprawidłowości, powiedzmy najbardziej, najbardziej eufemistycznie.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 Pana, pana ministra Żurka, czy pani prokurator Wrzosek i yy, y, y, części ludzi związanych z wymiarem sprawiedliwości po tej stronie koalicji rządzącej, no jednak y, jakoś tam y, dają asum do stwierdzeń, że, y, że nie wiadomo jak to będzie z tym procesem, tak? czy ten, czy ten proces będzie z, taki zupełnie wyjęty z bieżącego sporu. Pytanie na ile może być tak? i czy będzie. Y, mają, mają karty tak, ku temu, żeby żeby tak mówić, to nie są, to nie są te zupełnie wzięte z sufitu.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 Nie tyle o same zarzuty, chociaż o to też pana poproszę o odniesienie się do, samej, do, same, do, do samego planu postawienia zarzutów, ale także jak taka sytuacja odbiłaby się na planach czy też y, y, strategii Mateusza Morawieckiego jego y, budowania autonomicznej pozycji, tak to nazwę. Myślę, że z tych zarzutów, y, jeżeli będą postawione, najbardziej będzie się cieszyć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 Tę, tę wadę, że potem politycy tylko na nie bazują, prawda? I, i demokracja... Ym... Ale nie oszukujmy się, wyborcy się... też zaczynają stawiać wyborcy na Wyborcy też Wyborcy natomiast, natomiast Oczywiście, natomiast politycy korzystają z niej w taki sposób, że patrzą, gdzie jest, gdzie ta szala się przychyla, w którą stronę, tak? Gdzie jest 50% plus plus jakaś, jak, jakiś naddatek i, i, i ten pogląd przyjmują, prawda? I to jest wtedy taka trochę demokracja sondażowa. Jasna sprawa. Jest to, pomysł, jest to ciekawy pomysł. Roch Zygmunt z Klubu Jagiellońskiego. Dziękuję bardzo za rozmowę. Bardzo dziękuję.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 Może prosta odpowiedź, taka typowa dla analityków. Zobaczymy. Mm -hmm. Jednak jeśli spojrzeć na komentarze nie tylko polskich polityków, ale też znajomych Węgrów, ale też polityków i ekspertów w Europie,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 jest taka, że to nie tylko Węgry e, s, są temu przeciwne. W kwestiach sankcji na przykład są też inne kraje, które e, czasem chcą ugrać coś innego e, i tak naprawdę stawianie weta albo grożenie wetem jest ich jedyną możliwością e, tak naprawdę negocjacyjną. Takim krajem, na przykład który czasem korzysta z tej możliwości jest po, w kwestiach sankcyjnych jest na przykład Cypr też kraje, które wykorzystują weto um, do na przykład blokowania e, procesów akcesyjnych. I nie były to tylko Węgry e, wobec Ukrainy, ale też na przykład Bułgaria wobec północnej Macedonii ze względu na zaszłości historyczne. Więc weto e, e, jest tak naprawdę takim e, bardzo e, ważnym w rękach niektórych państw, zwłaszcza mniejszych państw narzędziem negocjacji swojej pozycji, pokazania się w Unii Europejskiej. I tak naprawdę w pewnym sensie Wiktor Orban w niektórych kwestiach tym, że wetował, że był pierwszym um, hamulcowym, takim dumnym hamulcowym, było to czasem korzystne dla innych państw, które mogły wtedy się tak naprawdę schować za jego pracami i wciąż uchodzić za konstruktywnych graczy, kiedy to on po prostu wszystko mącił i można było to na niego rzucić, ale czasem dla innych też to było wygodne. Czyli to nie jest taki czarno-biały obraz, który się rysuje po tych wyborach? Um, to akurat teraz y, mówię ogólnie o tym, jak wygląda prawo Unii Europejskiej, ale ma pan redaktor rację, oczywiście nic nie jest czarne, tylko czarne i nic nie jest tylko białe. Jeśli chodzi o Petera Młodziara, wciąż zobaczymy. Może będzie tylko biało, a wręcz kolorowo. Tak, ale nie zwróciłem e... uwagi na to, o czym pani doktor wspomniała. To znaczy, że do tej pory wiele krajów mogło ukrywać swój sprzeciw wobec unijnych decyzji, bo i tak wiedziało, że będą one blokowane przez Węgry. Jeśli teraz tak. tego hamulcowego zabraknie, to może się okazać, że wiele innych państw członkowskich ma mocne zastrzeżenia co do polityk Unii Europejskiej i to wcale nie to, to może być rozproszenie tego hamulca węgierskiego. Możliwe. Jednocześnie możliwe, że będzie to motor do zmian, tak. ponieważ wiele osób zarówno w Unii Europejskiej, jak i poza nią dostrzega to, że fragmentacja Unii, to, że jednak rozbijamy się na 27 państw, z których każdy ma inne interesy, jest prawdziwym blokerem, jeśli chodzi o rozwój e, naszych polityk i blokerem na drodze do takiego pełnego rozwoju. I tutaj nie chodzi tylko o politykę zagraniczną, chodzi też na przykład o 27 różnych systemów prawnych, gospodarczych, które utrudniają na przykład firmom rozwój do poziomu takiego, Jakie, jaki byłby możliwy w tak dużych, jednolitych państwowych gospodarkach, jak amerykańska czy chińska. Więc to jest bardzo szeroka sprawa i to nie jest też właśnie tak, jak pan redaktor powiedział, albo czarne, albo białe. Po prostu to jest charakter, tożsamość Unii Europejskiej. My nie jesteśmy jednym państwem. My jesteśmy 27 państwami. Możemy narzekać na Unię, że działa powoli, ale to jest z pewnej bardzo ważnej przyczyny takiej, że każdy z państw członkowskich chce też zachować elementy swojej tożsamości wyrażanej poprzez swoje decyzje, poprzez swoje stanowiska i tak naprawdę wciąż to państwa członkowskie, nikt inny sprawiają, że to Rada Europejska, czyli to głos właśnie tych państw członkowskich pozostaje wiodącym wiodą dającym mechanizmem, który sprawia jak yy, powoduje to jak działa Unia Europejska. Pani doktor, minutka nam została, więc bardzo proszę o krótką odpowiedź. Przepraszam. Przepraszam. No niestety, szczególnie w dobrym towarzystwie, pani doktor, jak pani odpowie na zarzut ze strony prawicowych sił w Europie?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 To znaczy Komisja Europejska zdaje sobie sprawę, że popełniła pewien falstart w związku z Polską, ale na Węgrzech sytuacja jest inna. Peter Modziar ma pełny mandat do wprowadzania niezbędnych zmian, które mogą doprowadzić do odblokowania funduszy, funduszy spójności, funduszy z Krajowego Planu Odbudowy, czyli KPO.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 Zgłoszenie społeczne.